Uciekaj i żyj, żyj w hańbie. Nie! Nie! Powrót Sharinga. Jutsu Smoczego Ognia. Wiedziałam, że to kiedyś nastąpi. Wzburzyła się w nim krew klanu Ucicha. Pobawię się nim trochę i zobaczę, jak wielką moc w sobie posiada. Chciałem przeżyć tylko po to, żeby pokonać mojego brata. Byłem głupcem. Teraz widzę prawdę. Naruto Sakura. Jeśli nie zdołam stawić czoła temu demonowi, to jak mam stanąć twarzą w twarz z bratem? Jesteś niezły. Przewidujesz moje ataki i świetnie celujesz. Widzisz moje ruchy, prawda? Słońce zachodzi. Muszę go szybko odnaleźć. I tak mam marne szanse, które w ciemnościach znacznie maleją. Ale dlaczego teraz? Czego on do licha chce? Hmm. Nieważne. Jest tutaj. I czas to zakończyć. A jednak mnie rozczarowałeś i przodkowie przewracają się w grobach, mały, głupi robań. Niesamowite! Młyn Sharingan, potrójny atak! Styl ognia! Jutsu smoczego ognia! Ah! Udało mu się! Się. Nic ci nie jest? Nie martw się! To już koniec! Nie, to niemożliwe! Taki kunsztowny Sharingan w tak, tak młodym, młodym wieku. Faktycznie jesteś jednym z ucicha. Tak, jesteś niezły. Widać, że jesteś jego bratem. A twój wzrok jest jeszcze bardziej bystry niż wzroki Tachiego. Kim jesteś? Czego chcesz? <gry> Nazywam się Orochimaru. A jeśli chcesz wiedzieć, czego chcę, to musisz zaczekać do kolejnego spotkania, które nastąpi, gdy ukończysz ten test jako zwycięzca. Zwój! Ale najpierw musisz pokonać ninja dźwięku, którzy mi służą. Nie mam pojęcia, o czym mówisz, ale jeśli skończyłeś, to spadaj stąd, abyśmy się już nigdy nie spotkali. Aha. On i ja na pewno się spotkamy. Dałem mu prezent na pożegnanie Już wkrótce Sasuke sam mnie odnajdzie Pragnąc mojej mocy Póki co przyznaję, jego moc wywarła na mnie duże wrażenie Sasuke! Co ci jest? Co on ci zrobił? Czy ty... Już dobrze! Sasuke! Sasuke! 我比起 <Beach。S 2> <Szyskuj> no proszę, Anko! Kopelat! <Szyskuj> Nie, pora na wspomnienia. Jesteś przestępcą klasy S, ze szczytu listy poszukiwanych. Trzeba cię wyeliminować i wygląda na to, że ja muszę to zrobić. W końcu to ty mnie wszystkiego nauczyłeś. Prawda, Sensei? Nie do końca. że nie? Węża byłaś Wyłaź stamtąd. Mam cię! Pozwól, że pokrzymam cię za lewą rękę. Ten symbol... Tak. To koniec. Sztuka ninja, para węży, su poświęcenia! Zgadza się? To zamiana. Przecież należysz do elity. Do prawych wojowników. To nieładnie, że używasz zakazanego jutsu, którego cię nauczyłem. To nic nie da, Anko. Czego tu chcesz? Jestem zawiedziony. Spodziewałem się znacznie cieplejszego powitania. Nie mów mi, że przybyłeś, aby zabić Lorda Hokage. Nie teraz. Mam zbyt mało sprzymierzeńców, by tego dokonać. Słyszałem jednak wiele dobrego o tej wiosce i chcę ją podbić. To ten znak, poznajesz? Przed chwilą rzuciłem tę samą klątwę na pewnego młodego człowieka. Jest bardzo obiecujący. Widzę, że nic się nie zmieniłeś. On prędzej zginie, niech będzie ci służył. No cóż, możliwe. Powiedzmy, że jego szanse wynoszą 1 do 10, Ale może uda mu się przeżyć. Tak jak tobie. Widzę, że jest ci bardzo potrzebny, co? O, jesteś zazdrosna? Nie możesz zapomnieć, że cię wykorzystałem jak pionka i odstawiłem na bok. Ten chłopak ma większy potencjał od ciebie pod wieloma względami. Odziedziczył wyjątkowe zdolności klanu ucicha, A jego sprawność fizyczna jest wybitna. Tak, możliwe, że to on jest tym, którego szukałem. W najgorszym przypadku, chociaż będzie ciekawie. Cokolwiek się zdarzy, przypilnuj, żeby nikt nie przerwał egzaminu. Trójka moich uczniów bierze w nim udział i chce zobaczyć, jak sobie poradzą. Zapamiętaj, jeśli cokolwiek zakłóci mi tę zabawę, to będzie to koniec wioski liścia. Dobra, wystarczy odpoczynku. Pozostałe drużyny niedługo kończą. A to oznacza czas ataku. Znacie plan. Za chwilę się rozdzielimy. Bez względu na to, czy napotkamy inną drużynę, czy nie. Spotkamy się dokładnie tutaj. Zrozumiano? Spoko, wodza. Tak jest! Dobra, ruszamy! Wreszcie zaczął spokojniej oddychać Ale wciąż ma gorączkę Widzę, że póki co wszystko zależy ode mnie Nie mam zbyt dużo czasu. Ktoś musi powiadomić Lorda Hokage. Mam na to czasu! paraliżu. Więc tu jesteś, Anko? Wasz oddział Anbu nie śpieszył się zbytnio, prawda? Po co te złośliwości? O, o, o, o, o, o. Anko, nic ci nie jest? Co to? O? Pojawił się symbol klątwy. A to oznacza, że... Orochimaru! Co? Tutaj? Nie! Szybko, podnieśmy ją. Jeśli trzeba, zaniesiemy cię do Lorda Hokage. Nie, nie. Zabierzcie mnie do wieży. Jak to? Wiesz przecież, że musimy podnieść alarm, gdy pojawi się Orochimaru. To ważniejsze od egzaminu. Wiem, ale... Dobrze, wezwijcie Lorda Hokage do wieży. Wszystko tam wyjaśnię. Hehehehe, Mapas. Zgodnie z rozkazem Orochimaru zaatakujemy o świcie. I pamiętajcie, naszym celem jest Uchiha. Ale jeśli tamtych dwoje stanie nam na drodze, to ich też załatwimy, tak? Oczywiście.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 Rokli, ja! Lee, przystojniak z wioski ukrytej w liściach! Wszystko idzie zgodnie z planem, Gai Sensei! Najlepszy sposób na zdobycie serca Sakury to uratowanie jej! Niektórzy powiedzą, że wrogowie mają przewagę liczebną, ale to jest właśnie najlepsze! Dzięki temu będę mógł w końcu użyć moich specjalnych i wyjątkowych umiejętności! Prawda, Sensei? W następnym odcinku! Przysięga krzaczastych brwi! Miłość i poświęcenie!